Witajcie, bracia, siostry, niechaj Bogu płynie chwała z naszych serc, z naszych ust, z naszej społeczności, z Nim w Duchu Świętym. Jak zawsze na początku znosimy nasze serca do Boga w modlitwie, prosząc, by mówił do nas, by objawiał się nam by pomógł nam zbliżyć się do Niego, by pociągnął nasze serca ku Niemu, żeby to, co tutaj robimy, nie było czymś, co my jako ludzie produkujemy, ale żeby to było doświadczenie Jego obecności pośród nas, żebyśmy naprawdę zbliżyli się do Niego i spotkali się z Nim. I chciałbym przeczytać fragment z Księgi Izajasza, z 57 rozdziału. Jeśli macie Biblię, otwórzcie proszę. Znany dobrze większości z nas fragment, jeśli czytamy Biblię regularnie, to niejednokrotnie zatrzymywaliśmy się przy tym wierszu i przynosił nam Objawienie, zbudowanie, zachętę i wierzę, że też i dzisiaj Bóg posłuży się tym fragmentem, żeby nasze serca pociągnąć ku Niemu w uwielbieniu i chwale. Księga Izajasza, 57 rozdział i przeczytajmy 15 wiersz. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. I zatrzymajmy się na razie w połowie tego wiersza, za chwilę dokończymy go. Myślę, że wielokrotnie czytamy tego typu wiersze i niestety się nie zatrzymujemy. Czytamy i te słowa nam brzmią znajomo. Ale pytanie, czy kiedykolwiek zrozumieliśmy ich sens? Fundamentem naszej właściwej relacji z Bogiem jest nasze właściwe postrzeganie Boga w Duchu. Oczywiście nikt z nas nie widział Go, ponieważ żadne, żadne stworzenie nie może Go oglądać w Jego boskiej chwale. Natomiast Możemy Go postrzegać oczyma wiary, możemy Go poznawać przez to, co On nam z siebie objawił, możemy Go widzieć w takim sensie naszego pojmowania Go, kim On jest, z kim mamy do czynienia, do kogo przychodzimy, do kogo się zbliżamy, do kogo się modlimy, dla kogo śpiewamy, od kogo oczekujemy pomocy. W tym fragmencie Bóg przedstawia siebie jako wysokiego i wyniosłego. Jak wysoki jest Bóg. Niektórzy słysząc te słowa myślą w kategoriach rozmiarów i myślą, że Bóg jest 10 centymetrów wyższy od nich albo może pół metra wyższy od nich. Grzechem szatana było myślenie, że Bóg wcale nie jest tak wysoki, że nie można mu dorównać wręcz w jego umyśle powstało takie pragnienie, by swój tron wynieść ponad Boży tron, by przewyższyć Boga. I Biblia ostrzega nas, żebyśmy nie popadli w szatańskie pokuszenia. I jak zobaczycie w jakim kontekście to mówi, to mówi właśnie w kontekście ludzkiej pychy. Mówi w kontekście myślenia, że my też jesteśmy wysocy. Że my też możemy się wznieść wysoko. Ale jak dalsza część tego wiersza mówi, tam nie ma Boga, jeśli my próbujemy siebie podnieść wysoko. Oczywiście, nie to, że Go nie ma w ogóle, ponieważ On jest wszędzie, ale nie ma Go w, w tym błogosławionym doświadczeniu Jego chwały. Nie ma Go w tej wspaniałości, która daje nam życie. Daje nam szalon, pokój, którego nie zna ten świat. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienia. Kiedy czytamy, że Bóg jest wysoki i wyniosły, to musimy rozumieć, że tutaj mówimy o pewnej kategorii wyniesienia Go ponad wszystko, co istnieje. Jego wysokości ponad wszystko i to w, w, w absolutnym tego słowa znaczeniu. Nie mówimy tutaj o odległości, którą możemy pokonać choćby przez miliony lat świetlnych. Mówimy tutaj o, o tym, który jest wywyższony do tego stopnia, że nic się z nim nie równa, nic nie może się do niego zbliżyć w jego majestacie, w jego wielkości. Zobaczcie, to sam Bóg tak siebie przedstawia. Jestem ten, który jest wysoki i wyniosły. To słowo wyniosły w naszym języku niestety ma negatywne zabarwienie, ponieważ gdy mówimy o wyniosłym człowieku, to myślimy o kimś pysznym, kimś zarozumiałym, kimś wyniosłym w swoich własnych oczach. Natomiast tutaj to słowo w, nie, nie w takim sensie jest użyte w odniesieniu do Boga. Te, te dwa wyrażenia mówią to samo, wysoki i wyniosły, mówią o jego nieskończonej odmienności i, i, i jego, jego pozycji ponad wszystkim, wszystkim co istnieje, wszystko co jest jego dziełem gdyż On jest Panem wszystkiego. On wszystko uczynił, rzeczy widzialne i niewidzialne. Duchowe istoty, materialne stworzenie. Ale Bóg nie jest częścią tego. Nie, nie mieści się w kategoriach, jakimi mierzymy te rzeczy, o których mów, możemy mówić o tych rzeczach. Kiedy mówimy o aniołach, czy to o tych które są Bogu wierne i, i, i służą Mu, i są święte, czy to o tych upadłych, zbuntowanych. Mówimy o nich w kategoriach stworzonych istot, które mają swoje miejsce w porządku stworzenia, które mają zakreślony dla nich obszar działania. A tych, które próbowały ten obszar opuścić, Bóg związał i są trzymane w więzieniu na dzień sądu, czytamy. A więc o czymkolwiek byśmy nie mówili poza Bogiem, to wszystko jest ograniczone, to wszystko jest skończone, to wszystko ma swój początek i koniec. Natomiast, kiedy mówimy Bóg i mamy na myśli tego Boga, który nam się objawił w Biblii, to musimy wiedzieć, że On jest poza tym wszystkim, ponad tym wszystkim. Jest kimś, kto przewyższa to wszystko w nieskończonej mierze. Wszystko, co dotyczy Boga, jest absolutne, jest Nieskończone jest doskonałe. I my nie mamy punktu odniesienia do czegoś takiego, do kogoś takiego raczej. Ponieważ wszystko, co obserwujemy, i wszystko, czego doświadczamy, i nawet to, kim my jesteśmy, to wszystko jest ograniczone. To wszystko jest, ma swój początek, ma swój koniec. I w tych kategoriach myślimy, i niestety zamiast. doświadczać tego objawienia Boga, który jest odmienny od tego wszystkiego, co stworzył. Naszą tendencją naszego upadłego serca jest czynienie Boga na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Jest sprowadzanie Go do tego, co obserwujemy, co doświadczamy w tym stworzeniu, kim sami jesteśmy. I żeby Właściwie pojmować Boga, potrzebujemy nadprzyrodzonego objawienia. Potrzebujemy oświecenia umysłów naszych, serc naszych, otwarcia oczu naszych serc, jak Biblia mówi, na poznanie tego, na zrozumienie wysokości, głębokości, szerokości. Tych rzeczy, które czytamy, człowiek zmysłowy nie pojmuje gdyż te rzeczy należy pojmować w duchowy sposób i tylko duch, przykładając do tych duchowych rzeczy duchową miarę, może nam i chce te rzeczy objawiać. I kochani, o to się musimy modlić. Mówię o tym dlatego, że jestem poruszony. Wczoraj słuchałem jednego starszego brata, ponad 80-letniego, który z ogromną pasją i biblijną, Dobitnością i trzeźwością umysłu mówił o opłakanym stanie współczesnego kościoła, który nie rozumie opamiętania i nawrócenia, i głosi dzisiaj Ewangelię, która produkuje fałszywych chrześcijan, głosi Ewangelię, która produkuje pustych chrześcijan, którzy myśleli, że stali się chrześcijanami dlatego, że powiedzieli właściwe słowa we właściwej modlitwie, we właściwym czasie. Ale ich życie nie uległo żadnej zmianie. Dalej walczą z tymi samymi grzechami, albo co gorsza, nie walczą, tylko dalej grzeszą, tak jak grzeszyli Dalej miłują ten grzech tak, jak go miłowali wcześniej. Dalej są miotani tymi samymi pożądliwościami, tymi samymi rządzami, tymi samymi rzeczami tego świata, którymi byli przed zmówieniem tej zbawczej modlitwy. I mówi, że dlatego głosimy taką Ewangelię, bo nie rozumiemy problemu grzechu. Nie rozumiemy głębokości grzechu. A dlatego nie rozumiemy głębokości grzechu, bo nie rozumiemy wielkości Boga, świętości Boga, sprawiedliwości Boga majestatu Boga. I jeśli mamy wielbić Boga, tak jak On jest tego godzien, jeśli mamy służyć Bogu, tak jak On jest tego godzien, jeśli mamy głosić Jego Ewangelię, jak jest tego godzien, to musimy upewnić się, że nasze zrozumienie Boga jest właściwe. Ja się w tym, z tym w stu procentach zgadzam. Ale moje zgadzanie się nie oznacza, że mam właściwe, stuprocentowe pojmowanie Boga, takie, jakie powinienem mieć. Dążę do tego, szukam tego, modlę się o to, zabiegam o to, ale na nowo i na nowo muszę siebie napominać i muszę, czytając tego typu miejsca, przyznawać, Panie, Nie, nie rozumiem tego, nie widzę tego. Objaw mi to. Pomóż mi zadrżeć przed Tobą, uniżyć się przed Tobą, wywyższając Ciebie. Zachowaj mnie od, od sprowadzania Ciebie do tych kategorii stworzenia. Ciebie, który jesteś stwórcą wszystkich rzeczy. Bóg mówi o sobie, że jest wysoki i wyniosły i wiecznie króluje. Jego władza jest władzą wieczną. Nie ma początku i nie ma końca. I jest to władza absolutna, tak jak wszystko, co dotyczy Boga. Nie ma sfery, nie ma dziedziny, nie ma miejsca, w którym Bóg nie miałby władzy uczynić to, czego On chce. Jest absolutnym władcą, jest absolutnym suwerenem. Wielu ludzi na przestrzeni wieków uzurpowało sobie tytuł suwerena co jest swego rodzaju uwłaczaniem Bogu, który jedynie jest suwerennym władcą, który jest absolutnie niezależny, który nie jest w jakikolwiek sposób komukolwiek, cokolwiek winny, kogokolwiek by potrzebował, od kogokolwiek byłby zależny. Ci wszyscy suwerenni, tak zwani władcy, ziemscy, byli pełni zależności i są, jeśli takowi jeszcze są, którzy tak się mienią. Bez swojej straży, bez swojego wojska, bez swoich dowódców, bez swoich podatników, bez ludzi, którzy by na nich pracowali, ich utrzymywali, są nikim. I wystarczyło innego, najazd innego suwerena, żeby niektórych z nich Doprowadzić do miejsca, w którym klęczeli nadzy na kolanach i, i korzyli się przed innym człowiekiem, który zwał się teraz ich władcą i suwerenem. Bóg natomiast jest absolutnym władcą, jest suwerennym władcą, królem wieczności, wiecznym królem, tym, który panuje wiecznie, nieprzerwanie a którego imię jest święte. I to słowo też ma różne barwy w oryginalnym języku, ale też w tym, jak Pismo Święte się posługuje tym słowem w odniesieniu do Boga. Jego świętość przede wszystkim oznacza jego odmienność od wszystkiego, co stworzył. On jest zupełnie inny od wszystkiego, co istnieje. Nie ma istoty, która byłaby taka jak on. Uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, co jest fenomenem we stworzeniu, że człowieka uczynił na swój obraz i podobieństwo. W jakiś sposób człowiek odzwierciedlał w swoim pierwotnym stworzeniu tą chwałę Bożą, chociaż widzimy, że nie był doskonały. Nadal był podatny na zwiedzenie, na oszukanie, na co Bóg nie jest podatny. Więc to podobieństwo i obraz Boga nie były, nie odzwierciedlały absolutnie Bożej doskonałości, ale odzwierciedlały coś wyjątkowego w człowieku, co nie wiemy dokładnie, w jakiej mierze zostało zatracone, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy zaprzedał się w niewolę grzechowi i szatanowi, który zwiódł człowieka w grzech. Czytamy, że wszyscy są pozbawieni Bożej chwały. Tego rozumiem odzwierciedlenia, tego, tego majestatu, tej wspaniałości, tych, tych, tego geniuszu Boga, który w jakiejś mierze został w człowieka zainwestowany, kiedy Bóg tchnął w niego swój dech życia. Bóg jest święty, Bóg jest absolutnie inny od wszystkiego, co istnieje. Ale ta Jego świętość często też odnosi się do doskonałości Jego charakteru. W Jego myślach, w Jego planach, w Jego intencjach, w Jego słowach, w Jego dziełach jest doskonała, absolutna yy, Wolność od wszelkich jakichkolwiek zanieczyszczeń, jakiejkolwiek nieprawości. To słowo również w takim sensie jest używane. On króluje na wysokim i świętym miejscu. A więc w tych wszystkich opisach Boga, w tej pierwszej części tego wiersza widzimy ogromny dystans, Między Bogiem a upadłym człowiekiem, a grzesznym człowiekiem, który przez tego Boga nazywany jest czasami trawą, nazywany jest kroplą, kroplą w wiatrze. Nawet całe narody są tak nazywane. Człowieka, który jest jak mgła, pojawia się i zaraz go nie ma. Tutaj widzimy ogromny dystans między Bogiem a człowiekiem. Ale druga część tego wiersza mówi o tym, w jaki sposób ten dystans może... Zostać zniwelowany W jaki sposób My jako słabi Grzeszni, upadli Niedoskonali, ograniczeni ludzie Możemy Zbliżyć się Do tego, który jest Tak wysoki, tak wyniosły Wieczny, święty Na wysokim i świętym miejscu Jest Jedna droga do zbliżenia się do tego Boga. I wiemy w objawieniu Nowego Testamentu, że jest to możliwe tylko dzięki temu, który będąc Bogiem stał się człowiekiem, który będąc poza stworzeniem wszedł i stał się częścią stworzenia. Tutaj Izajasz nie mówi o tym aspekcie zbliżenia się do Boga. Mówi o tym w innych miejscach swej księgi. Bardzo szeroko mówi w tej księdze o przyjściu tego, który pojedna nas z Bogiem, który zmarze nasz grzech, który przywróci nam chwałę, który umożliwi nam zbliżenie się do Boga. Tutaj natomiast Izajasz akcentuje Postawę ludzkiego serca, która musi towarzyszyć wierze w Tego, który nas jedna z Bogiem. Mówi o postawie serca, bez której żaden człowiek nie może zbliżyć się do Boga i doświadczyć Jego bliskości. Czytamy, że ten, który jest wysoki i wyniosły, który wiecznie króluje, którego imię jest święty, który króluje na wysokim i świętym miejscu, mówi, jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Skruszony i pokorny duchem. Pycha jest cechą każdego nieodrodzonego serca. Ona ma różne oblicza, czasami wygląda bardzo podobnie do pokory. Ale tak długo, jak człowiek doszukuje się czegoś boskiego w sobie samym. Tak długo, jak człowiek myśli o sobie. Inaczej niż myśli Bóg, niż mówi Bóg. Biblia nazywa to pychą, wyniosłością ludzkiego serca, które są barierą między Bogiem a człowiekiem. Powodują nieprzyjaźń między Bogiem a człowiekiem. Bóg się pysznym przeciwstawia. Pyszny człowiek nie może zbliżyć się do Boga. Bóg jest z tym, który jest skruszonym i pokorny duchem. Jeśli chcesz poznać Boga, jeśli Go nie znasz, jeśli chcesz zbliżyć się do Boga, jeśli Go znasz, to tylko w takiej postawie skruchy, Uniżenia, świadomości, że bez Niego nic nie znaczymy, bez Niego nic nie zrobimy. Wszystko jest zależne od Niego i my, i nasze życie, i nasza przyszłość, i wszystko jest zależne od Niego. Jest w Jego rękach, jak Biblia mówi. To skruszenie jest często związane ze świadomością naszej grzeszności, często jest związane ze świadomością właśnie tego, że jesteśmy niegodni w ogóle, żeby się do Niego zbliżyć, żeby mieć z Nim społeczność, żeby do Niego mówić, żeby, żeby On w ogóle zechciał spojrzeć na nas. I z jednej strony ta świadomość grzechu czasami może być przeszkodą i problemem, jeżeli na tym się zatrzymujemy i tylko to widzimy. Z drugiej strony jest to niezbędny element zbliżenia się do Boga. Jest to konieczne, byśmy wiedzieli, że nie jesteśmy godni zbliżyć się do Niego. Że sami w sobie nie mamy niczego co byłoby godne Boga, co byłoby czymś, co moglibyśmy Mu dać i powiedzieć, oto masz coś, czego nie masz. <grytanie> Więc ta postawa skruchy i uniżenia wynika z właściwego też zrozumienia Jego wyniosłej pozycji. I dzisiaj mając objawienie Jezusa Chrystusa nasze przychodzenie do niego, nasza modlitwa do niego, nasze uwielbienie go. Kochani nie może mieć miejsca z inną postawą serca. W Nowym Testamencie też wiele czytamy na temat ludzkiej pychy i wyniosłości. I Klejnotu pokornego, uniżonego serca, cichego ducha. Więc, kochani, do tego dzisiaj chciałbym siebie i Was wszystkich zachęcić, abyśmy modlili się o jeszcze pełniejsze otwarcie oczu naszych serc. O objawienie nam się Boga w większej mierze i w większej mierze i w większej mierze. Nieustające wzrastanie w poznawaniu Boga i Jego łaskę, która uzdalnia nas do zajęcia właściwego miejsca przed Jego majestatem, przed Jego tronem łaski. W Jezusie Chrystusie jest dla nas otwarta droga, dostęp do tego tronu łaski. Czytamy, że możemy śmiało przystąpić, co nie oznacza, że przystępujemy z nonszalancją, co nie oznacza, że przystępujemy i zwracamy się do Boga, jakby był równym nas, równym nam. To tego nie oznacza. Ta śmiałość zasadza się na Miłości Boga Ojca do Syna, który nas umiłował i zjednoczył nas ze sobą, kiedy oddaliśmy Mu się w posłuszeństwo, kiedy oddaliśmy w, nasze, w Jego ręce nasze życie. W tym leży nasza śmiałość, bo Syn ma śmiały przystęp do Ojca, a my w Synu mamy śmiały przystęp do miejsca najświętszego. Nie we własnej sprawiedliwości, nie we własnych zasługach, w niczym, co moglibyśmy przedstawić Mu jako własną wartość. Ale wszelka nasza wartość i, i, i, i godność i, i, i cokolwiek umożliwia nam zbliżenie się do Boga, jest Jego darem łaski w Jezusie Chrystusie. Więc cały czas przychodzimy w postawie pokory. Świadomości naszej całkowitej zależności i spolegania na dziele naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zobaczcie na błogosławiony rezultat tego zbliżenia się skruszonego, uniżonego człowieka do wysokiego. Świętego Boga Aby Ożywić Ducha Pokornych Pokrzepić Serca skruszonych Widzicie jaki jest Rezultat Zbliżenia się do Boga W takiej postawie Jeśli potrzebujemy Ożywienia to słowo czasami jest tłumaczone jako przebudzenia, pojawienia się życia tam, gdzie go nie ma. Albo właśnie tak jak w przebudzeniu, tak? że człowiek śpi, jest nieaktywny i budzi się i zaczyna żyć, zaczyna działać, poruszać się. Jeśli tego potrzebujemy, jeśli potrzebujemy życia w naszym duchu, to nie znajdziemy go nigdzie indziej, jak tylko u tego, który jest wzniosły i święty i wieczny, kiedy zbliżymy się do niego w postawie pokory i skruszenia naszego serca, i nie do szukiwania się czegokolwiek wynoszącego nas, ale w wynoszeniu Jego, uniżając się przed Jego majestatem. To przynosi życie do ducha pokornych i pokrzepienie, czyli co posilenie, czyli Moc, zdolność, siłę, umiejętność dla skruszonego serca. Kochani, jestem głęboko przekonany na podstawie Bożego Słowa, że każdego, każdego, każdego jednego dnia potrzebujemy ożywienia. I potrzebujemy posilenia, pokrzepienia od Boga. To nie jest tak, że Bóg nam daje na starcie siły do biegnięcia do samego końca. Ale tak jak karmił Izraela na pustyni, codziennie świeżą manną. Tak i my. Nie wystarczy, że przyszliśmy raz do Boga. Czy, że przyszliśmy wiele razy do Boga. Czy, że przyszliśmy wczoraj do Boga. Dzisiaj potrzebujemy nowych sił, nowej łaski, świeżej i nowej. Potrzebujemy ożywienia, potrzebujemy pokrzepienia. Kochani, każdego, każdego, każdego jednego dnia. Jeśli mamy je znaleźć gdziekolwiek, to tylko w Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Jeśli szukamy tego gdziekolwiek indziej, zawiedziemy się, będziemy rozczarowani, będziemy sfrustrowani, zniechęcimy się. Ale ten, kto ufa Bogu, ten, kto szuka Boga, nie zawiedzie się, nie będzie zawiedziony, nie będzie rozczarowany. Bóg wielokrotnie nam to obiecuje że jeśli będziemy Go szukać z całego serca i widzimy z jakiego serca, uniżonego, skruszonego, znajdziemy Go. On da nam się znaleźć. Zbliżymy się do Niego, a On zbliży się do nas. Niechaj Bóg pobłogosławi to nasze dzisiejsze zgromadzenie, naszym zbliżeniem się do Niego i przeżywaniem Jego świętości Jego wzniosłości Jego wieczności Jego łaski, Jego mocy Jego dobroci w Panu Jezusie Chrystusie Uniszmy przed Nim nasze serca Uniszmy się przed Nim Jeśli jesteśmy w jakikolwiek sposób świadomi Czegokolwiek w nas, co by oddzielało nas od Niego Wyznajmy to przed Nim Ze skruchą Przyznajmy się, że zgrzeszyliśmy, że zawiedliśmy Go, że nie byliśmy Mu posłuszni, że byliśmy samowolni. Uniszmy się przed Nim. Przyznajmy to wszystko, co, co, co, co powinniśmy wyznać Mu w naszej skrusze. Z uniżeniem zbliżmy się do Niego, ufając w Jego łaskę, ufając w Jego miłosierdzie, w Jego dobre obietnice, przebaczenia nami, przyjęcia nas w Jezusie Chrystusie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Pany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy nazywać Ciebie Ojcem. Nie tylko ze względu na to, że jesteśmy dziełem Twoich rąk, że nas uczyniłeś i dałeś nam życie, ale więcej przez usynowienie w Jezusie Chrystusie, przez adoptowanie nas na Twoich Synów i córki, dziedziców Jezusa Chrystusa, Twego Syna, za pojednanie nas z Tobą w Jego krwawej ofierze na krzyżu Golgoty, przez przelanie Jego świętej krwi, spłaceniu naszego długu, oczyszczeniu nas od naszej nieprawości, otwarciu nam drogi do Twojego tronu łaski, do którego możemy śmiało przystępować, polegając na tym, czego nasz Pan i Zbawiciel dokonał, umierając za nas i przelewając za nas swą świętą krew. Panie, jak bardzo potrzebujemy codziennie Twojego światła z góry, jak bardzo potrzebujemy oświecenia oczu naszych serc, abyśmy z drżeniem i bojaźnią sprawowali nasze zbawienie, wiedząc, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Prosimy, Zachowaj nas od błędnego, cielesnego, zmysłowego pojmowania Twej osoby, Twojego majestatu. Polegania na naszym rozumie, polegania na możliwościach naszego umysłu. Potrzebujemy czegoś daleko więcej, potrzebujemy objawienia, które tylko Twój Duch może nam przynieść. Możemy mówić te słowa, możemy je powtarzać, możemy dyskutować o nich, ale tak długo jak Twój Święty Duch nie tchnie życia w nie, nie tchnie zrozumienia duchowego, nie oświeci naszych serc i umysłów. To wszystko są tylko wzniosłe słowa. Panie, uniżamy się przed Tobą świadomi wielu naszych grzechów, wielu naszych błędów, wielu rzeczy w naszym życiu, które nie są wyrazem wiary w Ciebie i posłuszeństwa Tobie i miłości do Ciebie ale są wyrazem naszej wyniosłości, naszego kierowania się naszym własnym umysłem, naszą własną porządliwością. Uleganie porządliwości ciała. Panie, chcemy uniżyć się przed Tobą, wyznając naszą grzeszność i niegodność Ciebie, naszą wielką potrzebę, Wybaczenia nam, przebaczenia nam, oczyszczenia nas i uwolnienia nas, wyzwolenia nas z tego wszystkiego, co jeszcze w naszym życiu obraża Ciebie, nie podoba się Tobie i nie chwali Ciebie. Prosimy, daj nam każdemu z nas indywidualnie to właściwe zrozumienie okropności grzechu, obrzydliwości grzechu, ogromu zła, który jest w grzechu, który jest wyrazem buntu wobec Ciebie, który dałeś nam życie, który dałeś za nas swego Syna, który dałeś nam tak wielkie zbawienie. Panie, mów do nas, Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie, zachowaj nas od wyuczonej, pustej religijności, pustych słów, frazesów. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie nie tylko ustami, ale z sercami. W naszym uniżeniu, w naszej skrusze przed Tobą, w naszym wyznaniu, naszej nicości, naszej słabości, naszej grzeszności i w uwielbieniu Twojego majestatu. To pomóż nam, prosimy. Działaj w naszych sercach, w Duchu Świętym. Nie daj, żebyśmy byli w gronie tych zwiedzionych, oszukanych. Którzy myślą, że są dziećmi Abrahama według wiary, że są uczniami Jezusa, że są dziećmi Bożymi, a nigdy nie uniżyli się przed Tobą prawdziwie, nigdy nie pokutowali za swoich grzechów i za swojej grzeszności, nie rozumiejąc, kim jesteś. Panie, prosimy, przemawiaj do nas, prosimy, pomóż nam, pomóż nam widzieć, jak Ty widzisz, prosimy, działaj pośród nas, w mocy Twego Ducha, poruszaj nasze serca. I daj nam doświadczać Twojej obecności, Twojej chwały, Twojej łaski, Twego pokoju, Twojej radości, tego błogosławieństwa bycia blisko Ciebie. Prosimy. Kochani, zachęcam do modlitwy dalej, do wkładania serca w każdą pieśń którą śpiewamy. Jeśli macie na sercu jakiś fragment Słowa Bożego, przyszliście być może z jakimiś właśnie wierszami w waszych sercach, uwielbiajmy w tym wszystkim Boga. Zachęcajmy siebie wzajemnie. Niechaj każdy z nas będzie otwarty na działanie i prowadzenie Jego Świętego Ducha. Zachęcam gorąco do zbliżenia się do Boga. Dzięki Ojcze za Twoje objawienie, którego nam udzielasz. Ojcze, modlę się o nas wszystkich, o każdego z nas, żebyśmy byli taką glebą która jest z gdy a jednocześnie wielkiego wyniesienia dzięki Panu Jezusowi, gdy wierzymy, gdy oddajemy się. Proszę, że działać Ty jesteś słodyczą mojej duszy, uskoszą mojego serca, radością, Panie, pośród braku radości, siłą pośród braku siły. Jakże cennym jesteś, Panie, i Twoja obecność. I tak proszę, Panie, o siebie, o każdego z nas, abyśmy mogli coraz wyraźniej i wyraźniej dostrzegać, jak jesteś cenny, jak jesteś wyjątkowy, wielki i nie, niezrównany. I zachwycić się Tobą i kochać Cię nie ze względu na nas samych, ale ze względu na Ciebie coraz bardziej, Panie, aby nasza miłość była tą miłością wdzięczną za wszystko, kim jesteś, co, co Ty niż uczyniłeś. Ustalniaj nas do tego, Panie, abyśmy byli tego dnia we właściwym miejscu, przed Tobą, a Ty był tym wyniesionym, wielkim, uznanym i rozpoznanym przez każdego dnia Bogiem w naszym życiu, w naszych sercach. Amen. Amen. Cześć! Byś Ty przemawiał do nas, byś Ty poruszał nasze serca. I strzegł nas od wymądrzania się, wynoszenia się, zwracania uwagi na siebie. Daj nam łaskę, Cię w tych naszych rozmowach, rozważania, myśląc o braciach, siostrach, z miłością wypowiadając nasze słowa ku zbudowaniu, ku zachowaniu błogosławień. Ten czas naszego wspólnego rozważania Twoich dróg, naszego życia Prawie przemawia do nas i ucz nas. Tobie nie Na razie będziemy używali tego jednego mikrofonu, bo widzę, że ten drugi coś tutaj się nie łączy w ogóle. Kochani, w zeszłym tygodniu Sławek na początku mówił o tej cudownej wolności, którą Pan Jezus nam dał w swojej śmierci, w zmartwychwstaniu, udzieleniu nam swego ducha w dziele zbawienia, by śmierć, nie była naszym strachem, nie była naszym lękiem. Możemy śmiało patrzeć na to, co przed nami, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli faktycznie położyliśmy w ufność, całą naszą ufność w tym, który umarł i stał i jest pierwociną, zapowiedzią, naszego zmartwychwstania. Następnie rozważaliśmy wagę modlitwy w naszym życiu, tego, że nasze życie winno być przychodzeniem do Boga we wszystkim, ze wszystkim, a nie zamartwianiem się, lękaniem się przed tym, co będzie, czy może być. I dzisiaj tutaj na początku patrzyliśmy na majestat Boga i nasz przystęp do Niego. Więc to są tematy, o których możemy rozmawiać, ale nie tylko. Jeśli ktoś z Was ma jakiś inny ważny temat, czy chcielibyście podzielić się czymś, co macie na sercu, co przeżywacie, to ten mikrofon puścimy w obieg. Nie wiem, czy ten drugi uda mi się za chwilę też uruchomić. W każdym razie, jak coś, to poradzimy sobie z tym jednym. Także jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, starajmy się mówić krótko, rzeczowo, budująco i do mikrofonu, tak jak ja. Żeby wszyscy słyszeli wyraźnie, również ci, którzy nas słuchają online, nie za blisko, bo będzie trzeszczeć, ale nie za daleko. Ja chciałem się dzisiaj podzielić takim słowem z listu do hebrajczyków. Ja myślę, że to jest to, o czym się brat Paweł mówił. Oto no, najlepiej byłoby przeczytać te cztery rozdziały listu do hebrajczyków, ale wiem, one są taką esencją i pokazują kim jest ten, który nas zbawił. Czytanie takich wierszy, pomijając cały ten aspekt, o którym pisze tu apostoł Paweł, troszkę mija się z celem, a jak człowiek przeczyta cały, nie tylko jeden rozdział, ale więcej, to wtedy może zrozumieć, co też Bóg od niego wymaga, bo tutaj to wszystko jest napisane. No może nie przedłużajmy. Choć już od dawna i wielokrotnie i na różne sposoby mówił Bóg do ojców przez proroków, to na końcu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył światy. On, ponieważ jest odblaskiem Jego chwały i wzrunkiem Jego natury, i wszystko podtrzymuje słowem swej mocy, kiedy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy majestatu. Bo o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile inne niż oni odziedziczył imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Ty jesteś synem moim, ja dziś zrodziłem Ciebie. I jeszcze, ja będę mu ojcem, a on synem mi będzie. A o czasie natomiast, gdy pierworodnego znów na świat wprowadzi, mówi, niech mu pokłon oddają wszyscy aniołowie Boga. O tych aniołach powiada, on wichry czyni swymi aniołami i sługami swoimi pominia ognia. O synu zaś tron Twój, Boże, na wieki wieków, a berło sprawiedliwe berłem Twego królowania. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nieprawość znienawidziłeś. Dlatego Boże namaścił Cię Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twych wspólników. A również to Ty, na początku, Panie, położyłeś fundamenty ziemi, a i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zmarnieją, a Ty pozostaniesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, jak baldachim je zwiniesz, jak płaszcz i zmienione zostaną. A Ty zawsze jesteś ten sam i lata Twoje się nie kończą. Do którego z powiedział kiedykolwiek, siądź po mojej prawicy, abym Twych wrogów położył jako podnóżek pod stopy Twoje. Czyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, posyłanymi do służby wśród tych, którzy mają osiągnąć zbawienie? Dlatego powinniśmy, te, dlatego powinniśmy oraz coraz staranniej trzymać się tego, co usłyszeliśmy aby nie dać się zwieść na manowce. Jeśli bowiem przez aniołów obwieszone słowo nabrało mocy obowiązującej i każde przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą karę, to jak my się obronimy, jeśli dbać nie będziemy o tak wielkie zbawienie, które raz ogłoszone za sprawą Pana utwierdzone zostało wśród nas przez tych, którzy je usłyszeli. A Bóg im to poświadcza znakami, dziwami, różnymi cudotwórczymi zdolnościami i udzieleniem według swej woli Ducha Świętego. Przecież nie aniołom poddał ten przyszły świat, o którym mówimy. Tam ktoś wydał o tym świadectwo w takich słowach Czym jest człowiek, że o Nim pamiętasz, czym Syn człowieczy, że się troszczysz o Niego. Niewiele niżej od aniołów Go postawiłeś, chwałą i czcią uwieńczyłeś Go. Wszystko poddałeś pod Jego stopy. W tym, w tym poddaniu Mu wszystkiego niczego nie wyłączył jako niepoddane. Tymczasem widzimy, że teraz jeszcze nie wszystko jest Mu poddane. co chcesz No, Okay. Tutaj apostoł Paweł, tak w skrócie może apostoł Paweł powiedział o Chrystusie, że jest tym, który uczynił wszystko. W drugim rozdziale apostoł Paweł mówi, że wszystko zostało mu poddane i że Chrystus wybawił, Stał, wybawił tych, którzy, którzy z racji lęku przed śmiercią, przez całe życie podlegali niewoli. I tutaj apostoł Paweł w trzecim i czwartym rozdziale mówi o dniu odpoczynku, dzisiaj. Dzisiaj to było apostoł Paweł, czyli apostoł Paweł to opisze, dzisiaj było o tym mówione też. I wejście do Jego odpoczynku, że musimy się starać wejść do Jego odpoczynku, bo ci wszyscy, którzy na przykład szli z Mojżeszem, zginęli i nam też się może to przydarzyć. Chciałabym powiedzieć takie krótkie świadectwo Bożej dobroci, też nawiązujące do listu do Filipian czwartego rozdziału o nie troszczeniu się, nie martwieniu się. Wczoraj taka była sytuacja, że zadzwoniła do mnie rano córka, która jest w Londynie i powiedziała, że zgubiła portfel z paszportem, dowodem osobistym, wszystkie, wszystkie czyli chyba dwie karty, Przesz... Już do mnie zadzwoniła z jakimś sporym opóźnieniem, bo najpierw szukała długo w miejsca, gdzie przebywała i obdzwoniła miejsca, gdzie była, poszła na policję, także gdzieś tam różne przez cały dzień rzeczy robiła. I no wiadomo, że jakby taka perspektywa jest bardzo słaba, bo akurat naszego syna kolega. Zgubił niedawno dowód osobisty i ktoś wziął na niego pożyczkę, dwie zdążył, zanim ten chłopiec się zorientował i zablokował, więc gdzieś tam wiadomo, że łatwo w głowie zaraz jakieś scenariusze powstają, ale naprawdę przez ten cały dzień robiąc różne rzeczy, tak gdzieś wracałam w myślach do tego wezwania, nawet nie tylko zachęty, ale wezwania z listu do Filipian, z, in z innych miejsc, żeby... Właśnie nie martwić się, nie rozwijać gdzieś tych czarnych myśli, obaw, niepokojów, tylko zwracać się do, do Pana. I co przychodziło na mnie, taka obawa, to jakoś tak od razu gdzieś tam sercem lgnęłam do Niego, zwracałam się do Niego i wieczorem już nie, gdzieś tam prawie przed położeniem się ona zadzwoniła, że prawdopodobnie ktoś znalazł, znaczy kierowca taksówki znalazł ten, ten portfel w samochodzie. Mimo, że jak ona rano tam dzwoniła, to go nie znalazł, bo była prośba, żeby... To zostało sprawdzone, ale wieczorem może jakoś tam on leżał w jakimś takim miejscu, że nie rzuciło mu się w oczy. Także dzisiaj wieczorem ma to odebrać, bo ten człowiek też tam jeździ w różne miejsca, więc nie dało się już wczoraj tego załatwić. Mam nadzieję, że to jest ten portfel, ale na pewno jakby gdzieś była to dla mnie taka też... Właśnie taki jeden z codziennych test, testów tego, żeby to, o czym czytam, w co wierzę, co znam na pamięć, żeby to wprowadzać w życie nie jeden raz, ale tak, tak często jak jest potrzeba. I dziękuję Bogu, ogromną ulgę poczułam, Paweł też. I... Zachęcam też nas, nas wszystkich do właśnie tego naprawdę składania przed nim wszystkich naszych ciężarów spraw i mniejszych i większych, żeby wszystko było na jego chwałę. chwałą. Ja? Trafił mi się mikrofon. I To powiem króciutko. Przepraszam, że nie będzie to całkowicie w temacie, ale i, gdy słuchałem tego, co było wstępem trochę długim, ale jakże wartościowym, treściwym i godnym zastanowienia. Wróciłem myślami do czasu, kiedy, że tak powiem, rozpoczynała się moja historia z Bogiem i pamiętam jak przychodziłem na nabożeństwo w Gdańsku do zboru. I bardzo czekałem na moment, kiedy będzie wezwanie, czy tam komenda, czy jak to powiedzieć, do modlitwy, tak, że powstańmy do modlitwy. To było coś, na co ja wtedy najbardziej czekałem, dlatego że wcześniej, gdy jakby moje życie nie toczyło się wokół Boga, a tutaj nagle Bóg stał się bardzo realny i taki rzeczywisty i prawdziwy i moja świadomość, że Bóg jest obecny w tym miejscu pośród tych ludzi sprawiała, że właśnie nie mogłem się doczekać, kiedy wstaniemy i będziemy mogli się modlić. I wiedziałem, że gdy będę coś mówił do Boga, to On będzie to słyszał. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że może być tak, że jesteśmy, czy w ogóle przed obliczem Bożym w modlitwie, czy na zgromadzeniu tutaj, czy gdziekolwiek indziej i modlimy się, ale jakby jak to teraz dobrze powiedzieć, żeby oddać sedno. Yy, powiem tak bardzo prosto. Ten Bóg może być gdzieś daleko, taki yy, odległy, nierealny, niebliski mi, nieobecny yy, nie w rzeczywisty sposób, chociaż duchowo, yy, pośród nas. I yy, o to się modlę, tego pragnę, żebyśmy mogli Boga poznawać, doświadczać, przeżywać i to będzie czymś, co będzie miało wielki wpływ na nasze życie. Jeśli tego nie ma, to jesteśmy pozbawieni czegoś bardzo cennego. Ja chcę oddać Bogu chwałę i jakoś tak dzisiaj rano takie słowa przyszły do mojego serca. Pieśń właściwie, ja nigdy nie sam i próbowałam ją znaleźć w takim zbiorze, zbiorze pieśni chrześcijańskiej, bo mam nowy śpiewnik, a wiem, że w starym pielgrzyma jest i nie mogłam tej pieśni znaleźć, ale tyle, ile tam znałam, to tak sobie śpiewałam i jakoś mi tak Bóg uświadomił, że rzeczywiście On nigdy nie jest, my nie jesteśmy nigdy pozostawieni sami sobie, ale On jest z nami. I ten psalm 139 właśnie tak nie przyszedł do głowy, żeby właśnie go tak przeczytać. No i tak byłam taka dzisiaj jakaś podniesiona przez Boga i tak jakoś no, to, co miałam zaplanowane, tak wszystko jakoś tak mi się poukładało i zrobiłam w domu. Także Bóg mi dał takie siły do tego, jakby mnie tak wzmocnił duchowo i tak jestem za to Bogu wdzięczna i też Bogu chcę oddać chwałę, chociaż ja muszę powiedzieć, że nie zawsze może my zaczynamy się modlić, ale Bóg nas też jakby zachęca, bo też ten, ta pieśń taka, później po tej pieśni właśnie przyszła modlitwa. Bóg nas zachęca do tego, żeby się też i modlić, nie, krót, nie długo, ale właśnie krótko. Się tak pomodliłam i oddałam Bogu za to chwałę, że że właśnie On jest z nami, że On nas nigdy nie zostawi, nie opuścisz w tych trudnych momentach i w tych właśnie dobrych momentach naszego życia. I to takie, taką świadomość mi dało właśnie, że, że Bóg się on, o nas troszczy. W nieoczekiwany sposób działa. I my tego nawet może nie, nie rozumiemy, ale, ale ja często się tak modlę, mówię, Boże, to Ty mnie... Prowadź, to Ty mnie zachęcaj, to Ty pobudzaj moje serce, abym Cię szukała, bo ja sama z siebie nic nie potrafię. I to tylko tyle. Amen. tam mieliśmy mówić o tej śmierci, której mówił Sławek, tak, tego się odniesie. No mi takie może troszeczkę z poprzednich lat, tylko musiałbym się troszeczkę cofnąć, gdzie był taki fragment w moim życiu, Dziś się nad tym zastanawiałem, jako człowieka wierzącego. Tak pokrótce mówiąc, wyszedłem na początku, gdzieś tam po sześciu latach z pewnej społeczności. Musiałem ją opuścić i... Przez te lata, wiadomo, jeździłem przez 7 lat tutaj do Gdańska, potem do Wejherowa i gdzieś tam zletniałem w swoim sercu przed Bogiem, ponieważ za bardzo się skupiałem nie na tylko tych zwiedzeniach, ale też na jakichś doktrynach, co jest prawdą, co nie, na siłę jakieś takie przekonywanie, wskazywanie na coś i tak naprawdę się ograbiłem z tego, co jest w Chrystusie, nawet z takiej społeczności z Nim, co spowodowało, że człowiek zaczął letnieć. Niby religijnie chodził do zboru, e, jakąś wiedzę miał nabytą, intelektualną, ale wewnętrznie człowiek zaczął się robić pusty i przychodziły właśnie takie myśli, nawet takie czasami rozmowy, e, gdzieś tam między ludźmi wierzącymi o śmierci i sam zacząłem się tym zastanawiać, co by było, gdybym dzisiaj na przykład, albo za jakiś czas, odszedł z tego świata, w jakim ja jestem teraz miejscu e, wewnętrznie, że jestem letni, że gdzie moja gdzieś bliskość, społeczność z Bogiem gdzieś jest dalej. Tego nie widać po zewnątrz, ale w środku są te braki właśnie. I wtedy zaczyna się zastanawiać, że po prostu chyba by to słabo wyglądało, gdyby stanąłbym przed Bogiem i zacząłem się obawiać o swoje zbawienie i jakby w ogóle to wyglądało. I dziś ta pewność tego zbawienia zaczynała gdzieś się oddalać, i kiedy lata już zaczęły mijać następne, wracałem, że tak powiem, na właściwe tory, to, to zaczęło wszystko z powrotem wracać, bo relacja też z Bogiem wraca, ale też zauważyłem, że odnosząc się też do tego, co dzisiaj na wstępie było mówione, co Paweł mówił, no, że trzeba też uważać, że jesteśmy w różnych miejscach, góra, dół, jak to się mówi, doliny, wyżyny duchowe, ale trzeba też uważać na tym, jak też chodzimy przed Bogiem, bo czasami też możemy, nawet jak to się mówi, napakować się wiedzą różnymi rzeczami. Czasami możemy doświadczać dużych, bożych błogosławieństw i gdzieś, żeby nie popaść w takie, jak to się mówi, w taką może nadpychę, w taką taką pewność siebie. I wiecie, i to może też powodować, że gdzieś ta relacja z Bogiem, ta bliskość, więź jest, gdzieś się może oddalać, to jest taka na poziomie intelektualnym. I to tak jak ze świeżką, która zaczyna powoli gdzieś tam przegasać. Ja to, co mogę powiedzieć ze swojego życia, to jest ze mnie, moje, że Bóg ma taki bezpiecznik dla mnie, że ja wiem, że tak jest w moim życiu. taki ciernie akurat w moim przypadku jest, że kiedy zaczynałem gdzieś się troszeczkę oddalać, gdzieś zaczyna pewne rzeczy mi z horyzontu schodzić, te Boże rzeczy i taki powinien mieć też nastawienie też przed Bogiem i też w stosunku do ludzi, no to Bóg też stawia mi różne sytuacje w życiu, które powodują, że gdzieś tam po prostu <śmiech> schodzę na ziemię i po prostu Bóg mi bardziej otwiera oczy, żeby wchodzić w tym uniżeniu, żeby po prostu nie popaść w takie, taką też po prostu gdzieś tam pychę, taką, wiecie, swoją ludzką mądrość, taką pewność, taką bezpośredniość może. I myślę, że to jest dobre, bo z perspektywy czasu Bóg pokazuje, że nas miłuje i nad nami też pracuje. I czasami może być tego za dużo i możemy się zastanawiać, że to już wystarczy, Boże, ile tego można znieść. No ale Bóg wie, do jakiego momentu możemy znieść. Kiedy pewne rzeczy już z nas schodzą, to kiedy się odwracamy, widzimy, że to była dobra rzecz, bo Bóg gdzieś tam zabezpiecza nas przed tym, żebyśmy, jak to się mówi, nie popłynęli. I wierzę, że dzięki temu, kiedy jesteśmy w takim nosi, to jest dla naszego też dobra i wtedy Bóg więcej przez nas jakby działa. To nie znaczy, że my Mu zakazujemy, ale Bóg chce na swój sposób nas używać i, i też wierzę, że te rzeczy dopuszcza, żeby nas doprowadzić do pewnego miejsca. A wiem, jak w moim życiu było to, że człowiek zbyt pewnie się z siebie czuje, czasami po prostu gdzieś e, oczy zaślepną i może popaść taką po prostu zbyt pewność siebie i trzeba czasami uważać, bo jak to się mówi, można przy okazji innych ludzi dookoła potłuc, ale jeszcze samego siebie. Także myślę, że to jest takie ważne też, żebyśmy, jak tu czytamy w tym dzisiejszym rozdziale, w tym wersecie 15 jest napisane, że skruszono i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. To jest tak, co Bóg chyba często wskazuje, że takiego człowieka chce też tym prowadzić, takiego miejsca chce też doprowadzić, no żeby go jeszcze bardziej używać. Wierzę też, żeby Ewangelii wstydu też nie przynieść, bo różne są sytuacje w naszym życiu. Jak głosimy Ewangelię, że możemy mówić w takiej uniżoności, w skruszoności, albo mówić w, w takiej, jak ktoś mówi, pychywie wiedzy. To tyle. przeczytać fragment jeden i trochę to się ma do tego, co czytał Robert, do tych czterech pierwszych rozdziałów hebrajczyków. Nie będę czytał czterech rozdziałów, ale faktycznie te myśli, które są na początku listu do hebrajczyków, są to myśli, które powinny nam towarzyszyć cały czas, mi ostatnio też towarzyszą. A przeczytam z Księgi Liczb, z 15 rozdziału kawałek. To jest fragment, który niedawno czytałem i mnie zdziwił y, trochę, ale już, już mówię. A gdy synowie, to jest 1532, ale to jest cztery wersety, ja to szybko przeczytam. A gdy synowie Izraela przebywali na pustyni, napotkali człowieka zbierającego drewno w dniu szabatu. Ci więc, którzy go napotkali zbierającego drewno, Przyprowadzili go do Mojżesza Jarona i, i do całego zgromadzenia, a dopóki nie zostało rozstrzygnięte, co należy z nim uczynić, osadzili go pod strażą. Wtedy Jachwe powiedział do Mojżesza, człowiek ten, nie będzie musiał, człowiek ten będzie musiał umrzeć, niech całe zgromadzenie ukamienuje go na zewnątrz obozu. Wyprowadzili go więc całe zgromadzenie poza obóz, i ukamienowali go i umarł. Stało się tak, jak Jachwę przykazał Mojżeszowi. I ten, wiecie, przeczytałem ten fragment i tak mnie to poruszyło, co tu chodzi, nie? że będą kamienować człowieka, bo drewno zbierał tam w szabat i myślę, ja nie mogę, no jakieś po prostu dziwne rzeczy, ale zacząłem o tym głębiej myśleć, zacząłem myśleć o Chrystusie, nie, mówię, musi być w Chrystusie jakaś odpowiedź i zacząłem o tym rozmyślać i no i przyszedł pokój do mojego serca, nie, zrozumiałem właśnie, że to jest taki, że to jest trochę ta prawda o tym odpocznieniu, o tym, do czego nas jakby wzywa to nowe przymierze, do czego nas Pan Bóg zaprasza, do czego nas uwalnia, albo od czego nas uwalnia. I zobaczyłem, że rzeczywiście człowiek, który nie wejdzie do odpocznienia, no będzie musiał umrzeć, tak? Po prostu umrze. Jest to bardzo poważna sprawa i w tym liście do hebrajczyków tam jest bardzo dużo jakby właśnie to rozwinięte, nie? że jak jest ta historia Izraela, jak chodzili na pustyni, to potem apostoł Paweł prawdopodobnie ten autor listu do hebrajczyków mówi, że z powodu niewiary nie weszli, nie, z powodu niewiary. No i ta wiara to jest coś, co pewnie byśmy musieli, musimy rozważać jakby, czym to jest, czym się to charakteryzuje, jaka jest istota tego i do, do czego nas to finalnie prowadzi. Ten czwarty rozdział hebrajczyków kończy się, to było też dzisiaj mówione i tydzień temu, tam jest mowa o tym tronie łaski, że przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, no właśnie, a myślę, że będziemy tam przystępować, przystępujemy tam, no wtedy, kiedy jakby rozumiemy, czym jest ta droga wiary, kiedy tego doświadczamy, kiedy nas Bóg uwalnia. To, co było też mówione tydzień temu o tej śmierci, nie? O tej wolności od strachu przed śmiercią. No to jest też jeden z tych aspektów przecież tego uwolnienia, tego odpocznienia którego nas Pan Jezus zaprasza. No i tak chciałem się podzielić, nie? Że, żeby chodzić w tym odpocznieniu, żeby Go szukać, żeby Go doświadczyć i żeby... I wiem też, że... Bo dzisiaj też o tym trochę Paweł mówił, że żeby się dzisiaj spotkać z Bogiem, nie? Ale wiem, że... To odpocznienie, to chodzenie z Bogiem jest to na każdy dzień. Ten list do hebrajczyków też to mówi, aby w Kościele się przypatrywać jedni drugim, zachęcać do tego, żeby nie było żadnego tam niewierzącego serca, żeby żaden grzech się nie, wiecie, nie panoszył, no bo ten grzech jest też tą przeszkodą. Chcielibyśmy się modlić, o tym było mówione dzisiaj. Adam zachęcał dzisiaj, jakie miał serce do modlitwy i Paweł tydzień temu o tym mówił. Ja też mam pragnienia, żeby się modlić, żebyśmy się wszyscy modlili, ale też nie mam jakby tutaj wiecie, złudzeń, że no ta modlitwa musi płynąć z serca czystego, nie? Takiego, które no kroczy z Bogiem w tym odpocznieniu. I tego bym chciał. Dzisiaj ta ostatnia pieśń, którą śpiewaliśmy, stwórz Boże to serce czyste, nie? To mam nadzieję, że wszyscy już mamy te serca czyste. Dawid to pisał w momencie, kiedy pokutował przed Bogiem. Jak czytamy te wersety wcześniej w tym psalmie, to on ma tam wyznanie swojej winy, wyznanie grzechu. On doświadczył, jakby Bóg oświecił go, jakim on jest grzesznikiem. I on, w, wiecie, w ramach tego oświecenia Bożego stanął przed Bożym Tronem i zaczął wołać Boże, stwórz serc, serce czyste we mnie. nie Bez tego wyznania, winy, bez tego Bożego oświecenia, że jestem grzesznikiem, to, to Jego prośba, stwórz we mnie czyste serce, a niej radość ze zbawienia, ona by nie miała żadnego sensu. To by nie zadziałało w Jego, w jego sercu, nie? Radość zbawienia, ona przecież się właśnie bierze z, no wiecie, nie, że ktoś tam powie, raduj się ze zbawienia, dzisiaj się do tego zachęcamy, ale no musimy tego doświadczać. Ja chcę tego doświadczać, no i doświadczam chyba, no dzisiaj jechaliśmy tutaj z, z żoną, rozmawialiśmy, no i już w tej rozmowie widziałem, że muszę bliżej do Boga, muszę gdzieś swoje, wiecie, serce uniżać, nie, że to i to tak każdy dzień musi wyglądać I wiem, że tego nie załatwię tylko dzisiaj, nie, chcę to... Chce tak po prostu żyć. I do tego bym chyba zachęcał, nie? Do, do tego oświecenia, które, którego właśnie dożył y, Dawid, gdy zobaczył, kim jest i co potem się wydarzyło. Potem czytamy, że jego serce, że jego też usta się otwierały, że wielbiły Boga wśród zgromadzenia. On miał radość, że wielbi Boga wśród zgromadzenia. To jest też jego wyznanie, które potem nie, to jest skutek jakby tego spotkania z Bogiem sam na sam. No właśnie, to tyle. Po mikrofon. Wracając do tematu troski, tak myślę. A tu w nawiasie taka wstawka, że upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Myślę, że po pierwsze wracając do tematu, jakby celem jest to, żeby upewniać się, że właściwie to rozumiemy, a kolejną kwestią jest to, że potrzebujemy też sobie przypominać, tak? I yy, to, co już znamy dzisiaj, to dobrze jest sobie przypominać. A jeśli chodzi o to moje zrozumienie, mówiąc w bardzo prosty sposób yy, tej troski, to może być dobra troska i może być zła troska, tak? Może być troska taka, ta dobra, która. Yy, troszczy się o swoich bliskich, o braci, siostry, o bliźniego. Jaka może być jeszcze dobra troska o swoje serce, o czyste serce, o dbanie, szukanie tego, żeby właśnie nie być wyniosłym, zbyt pewnym siebie, ale być pokornym, uniżonym, świadomym swoich, swojej słabości i małości i wielkości Boga. I ta druga pieczeń, którą chcę upiec, to jest to, że tak myślę, jak to powiedzieć, jeżeli coś do nas dociera, coś zrozumiemy, to jest to wielka korzyść. Właśnie o to chodzi, że coś zrozumiemy, coś zmienimy w naszym życiu i to zrozumienie bardzo często przychodzi w taki sposób, że czytamy Słowo Boże, czy Duch Święty w jakiś sposób do nas przemawia, czy jakieś okoliczności mogą też otwierać nasze oczy i jakaś prawda się utwierdza w nas albo dociera do nas i, i dzieje się to, co powinno się dziać, czyli jest jakaś sprawa i ona zostaje posunięta do przodu albo załatwiona, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że mamy też siebie nawzajem i to jest wielka wartość i yy, zachęcam wszystkich do takiej otwartości i gotowości do tego, żeby szukać, żeby wręcz prosić o to, żeby brat, siostra, który widzi coś we mnie, że nie wiem, na przykład za, za nadmiernie się o coś troszczę, to ja wręcz proszę Powiedz mi o tym, pomóż mi to zobaczyć, bo mogę czegoś nie widzieć, tak? I Duch Święty jakoś na różne sposoby przemawia, a ja jestem głuchy. Nie słyszę, okoliczności różne, jestem głuchy. Sam czytając Słowo Boże nie dociera to do mnie, ale przyjdzie brat, siostra i mi coś powie i to jest właśnie sposób, w który... Pan Bóg też może do mnie przemówić. Także bardziej ja osobiście i, do tego, i o to też proszę, jeżeli ktoś widzi coś, co we mnie jest nie tak, to wręcz proszę, powiedzcie mi o tym, bo ja nie chcę, żeby coś było nie tak. Jakby moim celem, pragnieniem, Wołaniem do Boga jest to, żeby być świętym, czystym i wiem, że wielu rzeczy kiedyś nie widziałem, które dzisiaj widzę i to na przykład, że jestem w związku małżeńskim i mam żonę, która po prostu widzi i mi powie, to to jest coś, czego potrzebuję, bo bez tego wielu rzeczy mógłbym nie widzieć. I nie wiem, czy to wyraźnie wybrzmiało, co chciałem powiedzieć, że zachęta do tego, żebyśmy przyjmowali z wdzięcznością, gdy ktoś przyjdzie i nam coś powie. Słuchaj, nadmiernie się martwisz albo oj widzę, mam wrażenie, że, że, że to co robisz jest jakieś grzeszne. Cokolwiek, nie bójmy się mówić prawdy w miłości, także upewnijmy się, że mamy miłość do brata, siostry. Jeśli mamy miłość, to, to ten ktoś powinien też to przyjąć w dobry sposób, tylko ku dobremu. Jak już będzie za długo, to brutalnie przerwijcie. To ja się pilnuję chciałem powiedzieć, że bardzo mnie poruszyło to, co było mówione na początku a propos wyniosłości, wielkości Boga. Jest to temat, który no, myślę, przynajmniej co jakiś czas przechodzi przez głowę każdemu, kto żyje z Bogiem, więc nie jest to chyba nic wyjątkowego w tym, że tak bardzo mocno to przeżyłem, ale chcę wam powiedzieć, że jest to z drugiej strony też taki temat, który powoduje jakąś dziwną palpitację serca u mnie, taką, która wręcz mnie czasem paraliżuje. Nie wiem, czy to jest zdrowy objaw, czy niezdrowy, może macie tak samo, może nie. Są tematy, o których mogę się wypowiadać w sposób taki, nie wiem, zupełnie swobodny, a ten temat, który tutaj, Paweł, jakby poruszyłeś na początku, to, to jest jeden z tych, który mnie po prostu zatyka, jak mam o nim coś, cokolwiek powiedzieć. Ale chciałbym się z wami czymś podzielić przy tej okazji, bo myśląc o, o tym, jak różny jest Bóg od stworzenia, jak jest… Um, jak jest większy, świętszy i wszystko, co się z tym wiąże, mój mózg od razu podpowiada mi jedno: musisz znaleźć jakąś praktyczną reprezentację tego, o czym mówimy, bo idea wielkości Boga. Z jednej strony jest prawdą i Biblia tak przedstawia Boga jako tego, którego nie da się objąć rozumem, jako tego, przed którym nie można stać. Nawet nikt by nie ustał przed Bogiem. Jakby, gdybym miał się stawić przed Jego tronem, to pewnie bym jak woda się rozpłynął albo w ogóle w nic coś wyparował, bo człowiek nie ma mocy przed Bogiem żadnej. I gdy Biblia o tym mówi, to ja się cieszę też, że, że Bóg nie zostawił mnie tylko z tym pojęciem właśnie, że Bóg jest daleko, nieosiągalny, nieobejmowalny rozumem, bo gdybym mnie tylko z czymś takim zostawił, to bym się, myślę, już nie zbliżył do Boga ani o centymetr, po prostu bym musiał się chyba tylko odwrócić i powiedzieć, nie mam do, do Ciebie dostępu w ogóle. I teraz, żeby właśnie, żebym mógł mieć nawet w swoich myślach dostęp do Boga, żebym mógł o Nim rozmyślać, rozważać, to Bóg objawił Jezusa tak jak objawił, czyli w postaci, którą mogę już sobie wyobrazić mogę zobaczyć Boga w postaci, ja nie wiem, czy ja to tutaj nie przekroczę jakichś granic, tak, ale w tej postaci ludzkiej, że On zachowuje się w jakiś konkretny sposób wobec człowieka, że jest wobec człowieka dobry, cierpliwy, litościwy i taki, no, że mogę coś, cokolwiek w ogóle zrozumieć o, o Jego charakterze, Jego naturze. I ja wiem, że rozważanie Boga w tych takich kategoriach, nie wiem, bardziej mistycznych, w takich mocno wniosłych jest dobre i to w jakiejś mierze każdy musi się zmierzyć z tym tematem, ale nie zmierzymy się nigdy z myśleniem o Bogu, jeżeli nie będziemy rozmyślać o Jezusie i o tym, jak On się zachowywał i jak On czynił na ziemi. Bo Może być taka pokusa czasami w człowieku, że Jezus no, pokazał jakiś aspekt tylko Boga, bo Bóg jest daleko większy, a Jezus takie proste rzeczy robił. Chodził, jadł, spał, pił, no, czasami czynił większe rzeczy, bo uciszył burzę albo chodził po wodzie, ale to są dalej takie, takie sprawy, które... No, Wiecie, ja przepraszam znowu, że posłużę się takim obrazem, może trochę dziwnym, ale dzisiaj człowiek współczesny może powiedzieć, no, Jezus chodził po wodzie, a Superman i Spiderman są jeszcze więksi, bo potrafią, mają większe moce, bo świat tego nie rozumie w taki sposób, że to, że to jest Bóg i, i my tylko możemy patrzeć na, na Jego dzieła i... I może być w nas taka pokusa, że patrzenie na Jezusa to jest takie, to jest takie za mało jeszcze, że, że, Bóg jest, że Bóg jest większy niż Jezus i że możemy gdzieś zwrócić wzrok gdzieś indziej niż na Jezusa, żeby znaleźć wielkość Boga. Że, nie wiem, może powinniśmy kierować ten wzrok do tej światłości niedostępnej i rozważać, jak to jest w tej światłości niedostępnej, gdzie Bóg przebywa to ja chcę tylko powiedzieć już na koniec, że ja jestem przekonany ze względu też na Słowo Boże, że nie mamy doskonalszego punktu odniesienia i obrazu Boga, na który możemy się zwrócić, żeby Go poznać, niż, wie, niż Ten, który jest przedstawiony w Jezusie Chrystusie. I rozważanie Jego prostych dni, prostych czynów, prostych kroków, prostych aktów Jego posłuszeństwa Bogu jest dla nas najlepszym punktem odniesienia. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym też dwie pieczenie. Gdy myślę o tym, jaki Pan Jezus był, jeżeli ja mam też myśleć o sobie i co ja mam robić, żeby być podobnym do Niego, żeby być miłym Jemu, żeby zachowywać się tak w życiu, jak On by chciał, żebym się zachowywał, to powiem Wam też, że gubię się i plączę wtedy, kiedy zaczynam nie wiem, mocno filozoficznie traktować życie i te sprawy związane z życiem. Właśnie taki, takie myśli o pokorze, o o miłości, o wdzięczności, to są wszystko myśli bardzo dobre, ale jeżeli one nie znajdą swojego, znowu powiem, praktycznego takiego wyrazu, to ja zwariuję, myśląc o idei pokory, o idei mądrości, o idei miłości. To są takie abstrakty, których nie obejmę głową, i rozumiem, ale gdy znajdę te praktyczne zastosowanie, znaczy tą reprezentację tych idei właśnie w tym, jak zachowujemy się wobec siebie, jaki mam stosunek wobec drugiego człowieka. To tu mogę tą reprezentację miłości, cierpliwości, życzliwości, pokory, to mogę zobaczyć w taki praktyczny sposób, i, i mogę to zrozumieć. Nawet koncepcja grzechu, jak ja mogę zrozumieć obrzydliwość grzechu, jeżeli nie zobaczę tego grzechu w kontekście praktycznym, jak jaką krzywdę na przykład wyrządzam drugiemu człowiekowi, kiedy go poniżam, kiedy sprawiam, że on się gorzej czuje ze względu na to, że, że ja się wywyższyłem nad nim. I Chciałbym zachęcić was i siebie też zachęcam, żeby właśnie patrzeć na te praktyczne reprezentacje tych duchowych i tych filozoficznych może trochę idei. Gdy myślimy o wielkości Boga, patrzmy na to, jak to wielkość zaprezentował Pan Jezus. Gdy myślimy o miłości, cierpliwości, o, grzech, o grzechu, o, o, o jakichś takich tego typu rzeczach, to patrzmy, jak się zachowujemy względem drugiego człowieka. I teraz na, na poparcie jeszcze tych słów powiem wam, że ja to widzę, że Pan Jezus do tego też zachęcał, bo gdy mówił takie słowa chociażby, teraz sparafrazuję, bo na pamięć tego wersetu nie znam, ale gdy jest gdzie jest człowiek, który gdy syn go poprosi o chleb, to ten da mu kamień? I, i później Pan Jezus mówi, jeżeli wy możecie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom tak, czy ludziom, to o ileż bardziej ojciec da ducha tym, którzy go proszą. I zobaczyłem w, chociażby w tym wersecie, że, że Pan Jezus yy, no posłużył się takim prostym przykładem, że dajemy dobre rzeczy naszym, naszym dzieciom czy naszym bliskim. Ktoś mógłby powiedzieć, że a co to tam jest? Co, co w tym takiego nadzwyczajnego, że, że dajesz chleb temu, który... No po prostu no, tak powinieneś dać, nic z nic tym nadzwyczajnego. A Pan Jezus bierze ten przykład, żeby, żeby zobrazować ideę zaopatrywania, ideę dobra, jak, jakie Bóg ma dla człowieka. Czyli zobaczyłem też w tym, w tym fragmencie, że u Boga wszystko jest takie praktyczne, że On chce, żebyśmy widzieli w życiu te takie praktyczne aspekty tych abstrakcyjnych idei. Czyli jak mówimy o dobru, czy dobrze, nie wiem, jak to się mówi, to to zobaczmy, jakie są nasze czyny. To wtedy będzie, chcesz powiedzieć coś o dobroci, to pokaż dobroć w, w życiu. Chcesz powiedzieć coś o miłości, no to popatrz, jak z miłością traktujesz drugiego człowieka. Bo pieśni i słów o miłości można dużo pięknych jakby pisać, mówić, opowiadać, ale ważniejsze, myślę, jest to praktyczne wyrażanie. Koniec. No tutaj żeś zapomniał tak dodać, bo tam panie jest mówi, że wy choć źli jesteście umiecie dobre dary dawać, także zwrócił uwagę na to, że my jesteśmy źli i potrafimy dobrze rzeczy czynić, to o ileż Ojciec ten w niebie da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, a więc tu jest taka, właśnie taki aspekt, że my choć źli jesteśmy, bo my jesteśmy źli. A Bóg jest dobry. Nie? A jeżeli my, choć źli jesteśmy, potrafimy dobre rzeczy dawać, to, to ileż Bóg, Bóg da. No a jeszcze do tej pierwszej, to co żeś powiedział, że tak mi się przypomniało, dlaczego ja wierzę w Boga. No przecież Boga nikt nie widział. Widział go ktoś? Taki, no, nie, nie, nie, nikt Boga nie widział. Ale tak czytając Ewangelię Jana, natrafiłem na taki werset, dzięki niemu powstał świat, a świat go nie poznał. Taki mały werset, taki, taka mała myśl, a ile tu jest, on jest tu ukryty. On tu był, jego widzieli, on czynił cuda i dlatego wierzę w Boga, bo był Jezus na ziemi, Pan Jezus. On, ten, który był niewidzialny, stał się widzialny. Widzieliśmy Jego chwałę. Po prostu to jest niesamowite, jak się tylko tak się trzeba, trzeba nie czytać, bo czytać, tylko tak się zastanowić, zatrzymać się nad tym tekstem. I ja właśnie, i o, i o tym też apostoł Piotr pisze, czy Jan, że dzięki niemu uwierzyliście w Boga. Dzięki Panu Jezusowi. Nie? Znaczy, jak ktoś mi mówi, czy widział ktoś Boga? Nie, nie, nie. nie. A kto stworzył świat? No Bóg. A Pan Jezus? Nie. I wiecie, jeżeli ktoś omija Chrystusa, no to ominie Boga. Tutaj mówiliśmy troszeczkę na temat wolności, jaką można uzyskać w Jezusie Chrystusie. Otóż jest na pewno wiele czynników, które na to wpływają, a jednym z takich chyba najważniejszych jest umiejętność oddania spraw Bogu po prostu. Dużo mówiliśmy tutaj o modlitwie w różnego rodzaju sprawach, a właściwie o prośbach, jakie zanosimy do Boga. I tak jak padło takie stwierdzenie, że można modlić się o wszystko, i to się zgadza, bo to jest biblijne, rzeczywiście możemy modlić się o wszystko, ale nie możemy zapominać o tym, że nie wszystko jest wolą Bożą. I tutaj jest zadanie do wykonania dla każdego z nas, że jeśli przychodzą nam nasze, nam jak na myśl jakieś prośby o modlitwę, to zawsze musimy mieć taki bezpiecznik, taką kontrolkę zapaloną, czy aby to na pewno do końca jest wolą Bożą. Często polegamy na własnym intelekcie, na własnych doświadczeniach z przeszłości, że Bóg kiedyś uczynił w moim życiu tak, tak i tak, to oznacza, że Bóg jest taki. To jest nie do końca... Nie do końca prawidłowe myślenie, bo to, że Bóg wczoraj zrobił tak, tak, tak, to wcale nie znaczy, że dzisiaj zrobi tak samo, tak, tak, tak. Bóg zna daleko lepiej całą sytuację, jaka dzieje się w moim sercu i w sercu innych, o których się modlę i On najlepiej wie, jaką drogą pójść. Jeśli chcemy być wolni od wszelkiego rodzaju trosk, to musi po prostu w nas być coraz bardziej, że tak powiem, żywe. Zwróćmy uwagę na to, że również apostoł Paweł w którymś momencie miał z tym taki, można powiedzieć, troszeczkę problem jakby. To znaczy, został mu wbity ten cierń w jego ciało i tak sobie myślałem, że to, jest na, pewno, że to na pewno było bardzo dla niego uciążliwe. I na zdrowy rozsądek, no rzeczywiście dobrze było modlić się o to, żeby ten cierń został usunięty. Dlatego, bo dzięki temu przecież mógł bardziej jeszcze działać, prawda, dla sprawy Bożej. Bo to mu przeszkadzało po prostu w jego służbie. I tak myśląc po ludzku, rzeczywiście miało to sens, żeby Bóg to wyjął. Jednak jak sami doskonale wiemy, Bóg tego nie uczynił. i ze względów na to, bo On patrzy na wszystko z góry. Dlatego, kochani, jeśli naprawdę chcemy mieć wolność, to musimy nauczyć się oddawać te sprawy rzeczywiście Bogu i nie oczekiwać, że Bóg rozwiąże te wszystkie problemy albo poprowadzi, tak jak my sobie już założyliśmy. To po prostu tak nie działa i nie będzie działać. Troszeczkę więcej potrzebujemy pokory przed Bogiem, widzieć Jego wielkość, nie tylko tak ogólnie, że Bóg jest wielki, wspaniały, wysoki, to, co było czytane, ale po prostu Bóg, tak jak wczoraj, tak również dzisiaj, tu i teraz, ma nad tym swoją pieczę i On wie po prostu, co ma robić. My nie musimy Mu w tym pomagać. Wtedy będziemy nie tylko wolni, ale pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki rozum, będzie naszym strażnikiem. A jeśli będzie pokój, to będzie i mądrość od Boga. Te czynniki, które są yy, nam naprawdę w naszym życiu bardzo potrzebne. No to może jak już mam ten, ten mikrofon, to jeszcze coś powiem. To będzie takie świadectwo w sumie. Yy, tak przemyśliwałem na ten temat, o którym za chwileczkę powiem i to no, takie, takie dało mi tak dużo do, do, do myślenia, takich fajnych rzeczy. Gdzieś tak około miesiąca, chyba można troszeczkę wcześniej, dalej dalej, w, wstecz, tam Adam bodajże miał usługę Słowem Bożym na temat języka. Ja sobie tak to wziąłem do serca, bo stwierdziłem, że no, no w moim życiu na pewno jest jeszcze wiele do naprawienia w tej kwestii, w kwestii tego właśnie mojego jeszcze krnąbrnego języka i tak sobie pomyślałem, no dobra, to już teraz wszystko będzie dobrze, nie? No, będę walczył, będę starał się w każdym razie i starałem się, starałem, starałem, ale wiecie jak to jest. Jedna sytuacja, druga sytuacja i człowiek puchnie, puchnie, puchnie coraz bardziej. No i w końcu, no jak, jak ten wulkan, jak, jak jest powstrzymywany, to tak czy owak ta siła jest większa, no i jednak, no, poszło. Znaczy nie było to jakieś tam, żeby, wiecie, jakieś, jakieś klątwy czy przekleństwa, nie, ale taki jednak jest to takie taki, taki nieprzyjemne dla, dla otoczenia, prawda? I siedzę, usiadłem i sobie myślę, nie, to w ogóle jest chyba bez sensu, najlepiej to w zasadzie jakbym w ogóle nic nie mówił. Naprawdę tak sobie pomyślałem, najlepiej to nauczyć się w ogóle nic nie mówić. Nie chcę już mówić mądrze, ale po prostu chcę już najlepiej nic nie mówić. Może to jest jakaś droga do sukcesu. A tak w ogóle to chyba najlepiej, bo wiem, że nie wytrzymam, no to chyba najlepiej to by było sobie język uciąć. No tutaj oczywiście już troszeczkę to nie było takie seria, ale tak sobie tylko tak troszeczkę figlarnie pomyślałem, że najlepiej to by było nie mieć języka. I trwałem tak w tym przekonaniu, no może, nie wiem, minutę, może dwie i wtedy doszło mi słowo od Boga, że to Sławek to nie tędy droga. Bo język, który masz, który czasami jest krnąbrny, on też spełnia bardzo ważną rolę w twoim życiu. Znamy słowo Boże, które mówi, że z obfitości serca usta mówić będą. I sobie pomyślałem, jednak ten język jest potrzebny. On jest dobry, on jest taki, wiecie, jak żandarm, jak strażnik. To, co jest w moim sercu, to on zawsze wszystko wypl wyplaple, nie? On zawsze wszystko powie. Jak jestem zagniewany, to on powie gniew. Jak jestem uradowany, to on powie, że się raduje. I można by tak mnożyć. Także stwierdziłem, że ten mały członek, który jest, ten jęzorek, on jednak pełni bardzo ważną rolę w życiu chrześcijanina. On po prostu oznajmia nam, co jest w naszym środku, z czego mamy pokutować, co mamy przedstawić przed Bogiem, nad czym powinniśmy pracować. No i tak do tego podszedłem i, no, i dziękuję Bogu za to, że no cóż, no, no, no, no, no, no, chciałbym dużo rzeczy dobrych, no ale nie zawsze wychodzi, i chociaż mam pobudkę ku temu, żeby przed Bogiem po prostu przyjść i pokutować od czasu do czasu, też przeprosić tych, którzy, którym prawda, jakąś tam przykrość sprawiają przez swoją mowę. Naprawdę język jest bardzo pożyteczny, nie chcielibyśmy go ucinać. On... Dużo rzeczy byśmy nie wiedzieli, gdyby nie ten właśnie nasz żandarm, jaki jest język. Tam mieliłoby się w nas jakieś ciepło, gorąco, wybuchowość czy coś, ale jakbyśmy tego nie powiedzieli, to byśmy w pewnym sensie byli na takich domysłach. Tak natomiast jest biało na czarnym, jest gniew, jest radość, jest obrzydliwość, jest grzech, różne myśli, wszystkie myśli są wyjawione przez język, także dziękujemy Bogu za ten język. Tak jak kiedyś w filmie Wielki Mały Człowiek, tak samo tutaj ten język jest bardzo mały, ale naprawdę czyni dobre, wielkie dzieła w naszym życiu. I za to naprawdę dziękujmy Bogu. Tak, e, chciałem dokończyć myśl tutaj, brata. Tutaj apostoł... Tutaj w liście Jakuba jest napisane, że tak również język małym jest członkiem, a wielką władzą się cieszy. Spójrz też, jak mały płomień wielki las podpala, a język też płomieniem. Wśród naszych członków język czyni się klubą zła. On plami całe ciało i sam piekłem roz, rozogniony, rozognia bieg życia. Każdy rodzaj bestii i ptaków i płazów i morskich stworzeń da się ujarzmić, a i ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Języka natomiast tego zła nieustatkowanego, nasączonego śmierci jadem, nikt z ludzi ujarzmić nie potrafi. Nim Pana i Ojca uwielbiamy i nim przykinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi uwielbienie i przekleństwo. Tak moi bracia nie powinno być. Czy źródło bije z tego samego otworu wodą słodką i gorzką? Czy może figowiec, bracia moi, rodzić oliwki, a albo winorość figi? Nie wyda też zdroju słony wody słodkiej. Ja jeszcze tylko dzisiaj tak chciałam wspomnieć, no, dobrze, dobrze. bo ja tu wchodząc, na społeczność, to tak jakoś zareagowałam. O, znowu będzie kółko. <grywa> tak za bardzo nie jestem za kółkami i za wypowiedziami, a tu mi brat zastro... znaczy zwrócił uwagę, no ale będzie też Słowo Boże. Bo tak no, człowiek z pragnienia serca przychodzi do zboru, żeby więcej tego Bożego Słowa posłuchać. Ale muszę powiedzieć, że też... Bóg pokazuje właśnie, że nie potrzeba dużo słowa na zgromadzeniu. Naprawdę czasami właśnie niedużo słowa, a takiego treściwego słowa ma dużą wartość i na przykład jestem dzisiaj Bogu wdzięczna i bardzo zbudowana słowem, bo Bóg mnie zaskoczył po prostu i też chcę przeprosić, bo tutaj się tak zachowałam nieciekawie. No a po prostu może dlatego, że jestem taką tradycjonalistką i, i lubię jak przyjść na gotowe kazanie, to muszę powiedzieć szczerze, nie, nie, nie lubię się specjalnie wypowiadać i właśnie tak jak tu brat mówił o tym języku, to ja już też kiedyś mówiłam, że chyba już się nie będę wcale odzywać, bo bardzo dużo tym językiem potrafię powiedzieć to, co w sercu mam. I to jest właśnie moja słabość i wybaczcie mi, jak czasami coś powiem za dużo, ale nie w złej wierze, tylko w dobrej po prostu i no czasami tak jest w moim życiu. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie za braci, siostry, za wspólnotę Kościoła, w której możemy rozmawiać, możemy rozmyślać, możemy dzielić się tym, co przeżywamy, tym, co rozumiemy, tym, czego nie rozumiemy, możemy przyznawać się do naszych słabości i potrzeb. Panie, wykorzystuj nasze doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne, abyśmy my sami na nich się uczyli i też umieli zachęcić braci, siostry w naszej pielgrzymce za Tobą, w naszej pielgrzymce do Twojego domu, abyśmy, mając to bogactwo, Twojej łaski, działania w Kościele. Uwielbiali Ciebie i budowali się wzajemnie, wspierali się, pomagali sobie, korygowali się, umieli słyszeć i usłyszeć. Prosimy, prowadź nas dalej. Błogosław jeszcze ten czas przed nami teraz, kiedy będziemy wracali myślami do Dzieła krzyża, dzieła zbawienia, naszą społeczność po nabożeństwie, nasze dalsze rozmowy, ten czas odpoczynku, nadchodzący tydzień. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie, szukając Ciebie, pragnąc Ciebie, oczekując na Twoje dalsze, łaskawe działanie w naszym życiu. Amen. Panie Ojcze, tak jak śpiewamy w wielu pieśniach o Twojej miłości, o Twojej dobroci wobec nas niegodnych grzeszników, jak wpatrujemy się w Twoje Słowo, które objawia nam ogrom ludzkiego zepsucia, ogrom przewrotności ludzkiego serca, którego zamysły są ciągle złe. Panie, jakże wdzięczni jesteśmy, że posłałeś swego umiłowanego Syna, aby cierpiał, umarł, wstał i posłał nam swego Ducha, aby zmienić nas, aby uświęcić nas, aby uczynić z nas swój Kościół pełen chwały. I chociaż tutaj na ziemi to dzieło wciąż trwa i wciąż bolejemy nad naszą niedoskonałością i naszymi błędami i potknięciami, to jednak radujemy się z tego cudownego zbawienia, które już jest naszym udziałem. Za ten początek tego nowego życia, za nowe stworzenie, za nowe myśli, nowe dążenia, nowe pragnienia, nowy cel, nowy kierunek i nade wszystko relacje z Naszym Ojcem w niebie, w Duchu Świętym, przez dzieło Pana Jezusa. Panie, modlimy się by to, co zacząłeś w nas i to wszystko, co w całej pełni doskonałości przed nami. Modlimy się, byś wspierał nas każdego dnia na tej drodze wiary, abyśmy okazywali się posłusznymi synami, kochającymi Ciebie dziećmi, żebyśmy nie byli lekkomyślni jak Ezaf, Żebyśmy nie byli chciwi, próżnej chwały i sławy. Żebyśmy nie myśleli o sobie więcej, niż powinniśmy myśleć. Żebyśmy nie byli miotani lada wiatrem nauki. Nie gonili za sensacjami. Ale żebyśmy wzrastali codziennie w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I doświadczali tej błogosławionej przemiany na Jego obraz, aby coraz więcej było w nas Jego dobroci, cierpliwości, łagodności, uprzejmości, posłuszeństwa, pokory, cichości serca. Panie, te wszystkie przymioty, te cudowne dzieła, o których czytamy, które przybliżają nam Twój obraz. Panie, modlimy się, żeby to wszystko właśnie nie pozostało w sferze teorii, wiedzy, ale pragniemy tego w naszym życiu owocu, którego wiemy, że i Ty pragniesz i którego szukasz. Byśmy byli owocni, by nasz owoc był trwały, pomnażający się. Prosimy, kochany Panie, daj nam doświadczać mocy Golgoty, mocy krzyża w uśmiercaniu tego wszystkiego, co przyziemne, co zmysłowe, co grzeszne, co wrogie Tobie, co obce Tobie. Daj, Panie, by moc krzyża manifestowała się w naszym codziennym życiu, poddania się pod Twoją mocną rękę. Prosimy, prowadź nas, prowadź każdego z nas tą wąską drogą za Jezusem, przewodnikiem naszej wiary. Panie, pobłogosław ten chleb, który łamiemy zgodnie z nakazem naszego Pana, który przed swoją męką po spożytej czy w trakcie jeszcze wieczerzy wziął chleb i złamał i podał swoim uczniom mówiąc bierzcie, wiedzcie z niego wszyscy jest, bowiem moje ciało, które zaraz jest wydawane. To je na moją pamiątkę. Podobnie. Kiedy było już powieczerzy, wziął kielich i też pobłogosławił ten kielich i podał swoim uczniom, mówiąc bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi. Kielich nowego przymierza w mojej krwi, która się zaraz wylewa na odpuszczenie grzechów. To, to czyńcie na moją pamiątkę. Panie, jesteśmy dzisiaj zgromadzeni, aby też wspominać to wielkie dzieło. Ten chleb, ten kielich przypominają nam i pomagają nam zwiastować Twą śmierć, aż przyjdziesz. Modlimy się, by było to owocne zwiastowanie, zbawcze zwiastowanie. Uzdrawiające zwiastowanie, przynoszące nam Twe błogosławieństwo, zwiastowanie, żeby nikt z nas własnego sądu nie jadł i nie pił. Daj nam, Panie, łaskę jeść z tego chleba, pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, z czystymi sercami. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękując Tobie, jednocześnie proszę o to, żeby było to prawdą w życiu każdego z nas, że Twoja krew oczyszcza nas, że nowe życie znajdujemy w Twojej krwi, że Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechu nas, i dać nam życie wieczne. Amen. Amen. Amen. Kochani, zapraszamy każdego, kto oddał swe życie Jezusowi jako Panu, kto też złożył świadectwo tej wiary w Jezusa, dając się ochrzcić Trwa w społeczności z Jezusem, z Kościołem, z braćmi, siostrami. Zapraszamy, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób Jego śmierć i naszą jedność w Jego śmierci. Nasze pojednanie z Bogiem i nasze pojednanie ze sobą wzajemnie. Czytamy, że tak jak jest jeden chleb, tak wszyscy stanowimy jedno ciało. Jakże ważne jest, byśmy, miłując Boga, dawali wyraz tej miłości w miłości wzajemnej. Za każdym razem, gdy przystępujemy do wieczerzy, dobrze jest, kiedy poświęcamy chwilę na zbadaniu naszych serc, upewnieniu się, że wyznaliśmy wszelki grzech, o którym wiemy, że nie ma między mną, a bratem, siostrą jakichś niezałatwionych spraw, jakiegoś rozdźwięku, braku wspólnoty, ducha, serca, ale że mamy pokój ze wszystkimi jeśli to tylko od nas zależy. A jeśli coś jest nie tak, jeżeli coś jest do wyjaśnienia, do załatwienia, uczyńmy to czym prędzej. Nie czekajmy, nie zwlekajmy, nie, nie żyjmy sobie. Ale załatwmy to. Uniszmy się. Uniszmy się przed Bogiem, uniszmy się przed bratem, siostrą, Wyznajmy nasz grzech, prośmy o przebaczenie, pojednajmy się, aby też to, co tutaj robimy, było prawdziwym wyznaniem, wierbiącym Boga i przynoszącym nam błogosławieństwo. Spędźmy jeszcze chwilę w ciszy, każdy z nas badając nasze serca, upewniając się, że... Tak jak Słowo Boże nas wzywa, godnie jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Dziękujemy Panie Jezu za moc Twojej tej krwi, tak jak Adam się modlił, tak jak śpiewamy w tej pieśni. Moc Twojej krwi zmywa wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości, tak jak nam świadczy Twoje Słowo, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dzięki Ci, chwała Tobie. Daj nam chodzić w czystych szatach. Amen. Amen Zapraszamy bracia, siostry Podchodźcie, bierzcie z tego chleba Pijcie z tego kielicha naszego Wstańmy jeszcze kochani do modlitwy proszę i zachęcam was bracia, siostry jeszcze byśmy na koniec podziękowali Bogu, wznieśli nasze głosy. Zachęcam kilka osób, żeby jeszcze podziękować Bogu i poprowadzić nas w tej dziękczynnej modlitwie. za nasze zbawienie, za nowe życie w Panu Jezusie, yy, gdzie to powinno być naszą stałą modlitwą i taką cykliczną. To też jest tak wiele rzeczy, które dajesz nam. Dzięki za naszą społeczność. Dzięki za to, że możemy stanowić jedno ciało, rodzinę duchową i Ty jesteś pośród nas. To jest wspaniałe i abyśmy doświadczali właśnie wspaniałości tego. Amen. Amen. Amen. Jeszcze na chwilkę usiądźmy, proszę. Bracia i siostry ze Staszowa przekazują pozdrowienia. Ktoś może jeszcze... Chciałby przekazać pozdrowienia czy jakieś informacje przekazać do zboru, to bardzo proszę. Od Danusi i Michała Pozdrowienia z Gdańska. Dziękujemy bardzo. Tak, dzięki Sławek. W najbliższą sobotę o 15.00 Wszystkich braci z naszej społeczności zapraszamy na braterskie spotkanie. W sobota, godzina piętnasta. 22 lutego, to jest czwartek, czyli za miesiąc i troszkę, Przyjadą bracia tutaj do nas z różnych stron, już się zapowiadają z południa i ze wschodu i z zachodu i z centralnej Polski, więc przyjedzie sporo braci na to, na czas naszej wspólnej braterskiej modlitwy, rozważania słowa, więc wszystkich lokalnych braci zachęcam, że jeśli tylko możecie być w czwartek wieczorem 22, czy w piątek, czy w sobotę do południa, Będziemy tutaj modlić się, rozważać Boże Słowo, słuchać świadectw, dzielić się, rozmawiać. Zachęcam bracia do uczestnictwa w tym. A wszystkich przy okazji proszę o to, że jeżeli możecie udostępnić, czy to miejsce do spania, czy coś później w sobotę, przygotować do zjedzenia, żeby braci nakarmić przed podróżą po dwóch dniach postu, wiecie, dużo potrafią zjeść wtedy. To też już w przód zapowiadam, zachęcam, żeby to uczynić z serca, z ochotą, z miłością do tych wszystkich braci, którzy tutaj przyjadą i będziemy się wzajemnie tutaj zachęcać, budować w Panu. Czy coś jeszcze mamy jakieś? Agapa będzie za? Nie przygotowaliśmy znowu tej listy. Nie przygotowaliśmy listy. Była, była ostatnio 31. 31 była, czyli 21 powinna być. Trzy tygodnie, no to teraz już. Co z tą listą naszą? Czy zrobimy tak, jak ostatnio damy radę, jakoś tam na. Chodzi o te przygotowania i, i organizacje. Przy agapie mieliśmy tą listę przygotować. Kto co. Może zróbmy tak, kochani bracia, siostry. Jeszcze no, nie mamy, nie zrobiliśmy tej listy. Znaczy, lista jakby jest gdzieś tam, ale nie jest wirtualna. <śmiech> musimy ją wydrukować i, i musimy kilka tych list od razu już przygotować, żeby ma tutaj wisiały, żeby po każdej agapie już się na następną zapisywać. Ale jako, że nie mamy tej listy, więc tylko proszę Was też, żebyście podeszli też właśnie do tej agapy w taki sposób, że to nie jest tylko przyjście z i pójście do domu, tylko też trzeba przy tym różne rzeczy zrobić. I wiem, że wiecie, generalnie jakoś to działa i to w miarę nam się udaje, ale czasami wychodzi tak, że potem te same osoby zostają. I o to chodzi, żeby tak nie było, żeby te same osoby nie zostały i nie kończyły później, tego w kuchni, tylko właśnie, żeby różne osoby zajęły tą strategiczną pozycję końcową, gdzie trzeba no, najwięcej zrobić, tam właśnie ogarnąć w tej kuchni. Więc zachęcam bracia, siostry, żebyście, jeżeli możecie zostać dłużej, to żebyście to zrobili, jeśli nie możecie, musicie wcześniej jechać, to żebyście pomogli przed swoim wyjazdem coś tam zrobić w kuchni, żeby ci, którzy zostaną na koniec nie mieli tyle tej pracy. Więc też podchodźmy do tych agap w taki sposób usługiwania sobie. To też jest wyrazem tego, o co nam chodzi w tym, prawda? Nie chodzi tylko, żeby się najeść, to jest jakiś tam element dla ciała, ale to chodzi o wspólnotę, chodzi o to, żebyśmy byli ze sobą, mieli czas na rozmowy, jeszcze może modlitwy i też usługiwali sobie wzajemnie i to, co zrobimy przy tej Agapie właśnie w takim praktycznym wymiarze jest wyrazem tego właśnie, jak siebie miłujemy, jak siebie szanujemy, jak się wyprzedzamy w okazywaniu sobie tego szacunku, więc z taką myślą też podchodźmy do tego, nie zakładajmy, że skoro to wszystko jakoś tam się dzieje, to ja nie muszę w tym brać udziału, nie myślmy w ten sposób, Myślmy właśnie, co ja mogę zrobić, jak mogę usłużyć, jak mogę pomóc, zaoferować swoje możliwości i, i pobłogosławić braci i siostry, wiedząc, że bardziej błogosławiony jest ten, który daje niż ten, który bierze. Więc miejmy to myślenie Chrystusowe w, też w, w czasie Agapy, to też jest bardzo ważny element. Trzy osoby wystarczy, żeby zostały na ten końcowy. Także to są. No bo przed jest łatwiej, jesteśmy wszyscy, wszyscy pomagają rozkładać i tak dalej. Wiadomo, później jest, jest większe wyzwanie, szczególnie jeśli siedzimy troszkę dłużej, a chcemy jak najdłużej spędzić ze sobą czasu. Okay? Także bracia, siostry, na razie nie widzę, nie słyszę deklaracji może... Też nie chodzi o to, żeby tutaj niektórzy chcą, chcą się zadeklarować, ale nie chcą publicznie się pokazywać, że są tacy chętni do służby, ale mam nadzieję, że takie osoby są, że są czy będą w przyszłą niedzielę. To chyba tyle ogłoszeń informacji. Mamy jeszcze tutaj między nami nowego brata Jerzego, który mam nadzieję stanie któregoś dnia tutaj z przodu i podzieli się z nami swoim świadectwem poznania Pana Jezusa. Na razie, jeśli jeszcze Go nie przywitaliście, to podejdźcie, przywitajcie się, przedstawcie. On i tak nie zapamięta na razie, ale to będzie, bo chyba że ma pamięć taką właśnie jak moja żona, ale jeśli ma taką jak ja, to nie ma szans. Ale przywitajmy Go serdecznie i, i dajmy Mu się chociaż troszeczkę poznać, a jak powtórzymy 10 razy przy następnych dziesięciu okazjach, to już... Będzie wiedział, jak mamy na imię. Także zachęcam jeszcze na kawę, herbatę, ciasteczko z Panem Bogiem.